Stary, łysiejący kowal o siwej brodzie i bujnych bokobrodach w ogóle nie zwracał na nich uwagi. Siedział przed urządzeniem podobnym do tego, którego używają garncarze. Z tą różnicą, że garncarze wprawiają w ruch obrotowy drewnianą tacę, a Griswold – okrągłą kamienną ostrzałkę. – Nie przejmuj się tym starym faunem – poradził Solin. — Wejdźmy do Pakamery. Jeśli coś cię zainteresuje, po prostu to weź i pokaż kocmołuchowi. Wtedy on poda ci cenę. Pouczony Sargior wszedł do ciasnego pomieszczenia, w którym śmierdziało sadzą. Przy każdej ścianie znajdowały się zbite z desek stojaki na broń. Przypominały nieco publiczny wychodek. Jednakże w dziurach spoczywały ostrza mieczy po kilka sztuk na jedno wgłębienie. Ponadto na ścianach wisiały halabardy, rochatyny, glewie, piki, gizarmy, sulice oraz partyzany. Sargior dostrzegł jeszcze kilka puklerzy i pawęży. Zaś na środku pomieszczenia stały dwa wiklinowe kosze, z jednego wystawał ogromny berdyż i potężny topór o dwóch bliźniaczych ostrzach, natomiast druga kobiałka zawierała stos majchrów, puginałów, mizerykordii oraz dak. Sargior chwycił pierwszą lepszą klingę i wyciągnął solidny kordelas. Pozłacany jelec! Kontrastował z metalicznym i gładkim ostrzem. Rozochocony Sargior sięgnął po kolejną sztukę, tym razem trafił na pokaźny koncerz, którego nie mógł podnieść jedną ręką. Pomachał nim w powietrzu, nieświadomie wykonując profesjonalne ruchy. Po chwili sięgnął po kolejną klingę i następną, i następną, jego dłoń po kolei dzierżyła pokaźnego flamberga, cienki rapier i krzywą szablę. Jednak oczy Sargiora rozbłysły dopiero na widok prostego, długiego espadona. Dłoń świetnie pasowała do rękojeści. Waga miecza była idealna. Dla Sargiora nie był ani za ciężki, ani za lekki. Zamachnął się nim. I ciął w stronę Solina. Zaskoczony chłopak nawet nie zdołał odskoczyć. Na jego szczęście ostrze Espadona zatrzymało się kilka cali nad głową włóczy kija. Następnie Sargior zakręcił mieczem dwa młynki i z siłą wbił go w podłogę. – Zdecydowałem – oświadczył. I dopiero teraz uświadomił sobie, że ciało mężczyzny faktycznie podpowiadało mu, jak obchodzić się z bronią. Więc pokaż miecz temu safandule. Ciekawe, ile sobie zażyczy. Griswold wycenił towar na dwadzieścia srebrnych monet. Sargior nie wiedział, czy to drogo, czy tanio, ale widząc minę solina, domyślił się, że nie jest naciągany. Stary kowal, widząc, że Sargior nie zamierza się targować, pozwolił mu wybrać jeszcze sztylet po promocyjnej cenie jednej srebrnej monety. Wybrał więc z wiklinowego kosza kształtny puginał i naszykował dla kowala dwadzieścia jeden srebrnych monet. W międzyczasie Griswold, wciąż się nie odzywając, przygotował dla Sargiora solidny bandolier, dzięki któremu mógł nosić espadona na plecach, gdyż, jak łatwo się domyśleć, długi miecz przyczepiony do pasa podczas marszu haratałby ziemię. Ponadto Sargior został wyposażony w małą sukienną pochwę, co umożliwiło noszenie puginału przy łydce. Sargior był bardzo zadowolony z zakupu. Wychodząc z kuźni, wciąż trzymał w rękach miecz i z zadowoloną miną mu się przyglądał. Solin to zauważył. Wcześniej milczący kowal sprawił, że i oni nic nie mówili, ale teraz na ulicy chłopiec odzyskał wigor. Wyglądasz, jakbyś kupił swój pierwszy oręż. Bo tak jest. – pomyślał Sargior. – Dawno nie posługiwałem się tego typu bronią. Tęskniłem już. Do wojaczki. Dziwne. Ale mniejsza z tym, gdzie teraz? Nie wiem. Oprowadź mnie poważniejszych zakątkach miasta. – Więc idziemy na główny majdan. Potem odwiedzimy mojego wujka, a na końcu zobaczymy arenę. Może będzie dziś jakaś walka. Przeszli przez dzielnicę handlową i ruszyli w stronę górnego miasta. Było ono sercem Waren. Do górnego miasta wchodziło się przez główną bramę, znajdował się tam ratusz z donżonem, ogromny majdan z pręgierzem i szafotem, budynek strażników, kamienice bogatszych obywateli. Malutka kapliczka oraz kilka gospod. Dzielnica handlowa znajdowała się na północy i można się było do niej dostać przez bramę leśną. Był tam głównie plac z kramami oraz kilka karczem z pokojami do wynajęcia. A także niewielki lazaret. Na południu znajdowała się dzielnica portowa, która graniczyła z rzeką. Stały tam głównie chatki rybaków zbudowane z drewna i czerwonej cegły, molo, kilka wędzarni, tawerna i malutki zamtuzik. Natomiast we wschodniej części Waren znajdowało się dolne miasto, gdzie skupiły się manufaktury, małe rodzinne wytwórnie chałupnicze, donżon, lupanary oraz arena walk. Sargior pobieżnie zapoznał się z każdą z dzielnic. Im dłużej spacerowali, tym lepiej się orientował w topografii miasta. Co prawda Waren było dość chaotycznie zbudowane, ale za to nieporównywalnie mniejsze niż rodzinne miasto Sargiora. W końcu, zgodnie z obietnicą, dwaj kompani zawitali w domu wuja Solina. Włóczyk wszedł do jednego z nielicznych drewnianych domów w Dolnym Mieście. – Mój wujek jest zagorzałym budowniczym, sam zbudował tę chatę – powiedział Solin. Sargior rozejrzał się po pomieszczeniu. Była to właściwie duża hala. W jednym z kątów leżał siennik, poza tym stała mała szafka uginająca się pod ciężarem książek, oraz mały kominek. Jedyny element pomieszczenia zbudowany z cegły. Reszta była skonstruowana z ciężkich, grubych bali. Wszędzie walały się porozrzucane narzędzia, podłogę pokrywały wióry i czuło się zapach żywicy. Gdy weszli do hali, uwagę Sargiora przykuła stojąca po środku konstrukcja. Wyglądała jak duży, drewniany wózek. Dwa koła były połączone grubą deską, do której był przymocowany długi drąg służący zapewne do ciągnięcia wozu. Ów drąg był pieczołowicie wygładzany przez wysuszonego i wysokiego mężczyznę, którego cera przypominała leżące na podłodze wióry drewna. — Witaj, wujku! — ryknął chłopak. Mężczyzna odwrócił głowę w ich kierunku. Witaj, Solinie. Jak miło, że o mnie pamiętasz. Solin przedstawił wujkowi Sargiora. Następnie konstruktor spytał o zdrowie ojca Solina i po krótkiej rozmowie o wszystkim i o niczym towarzysze opuścili hale i wrócili do wędrówki po ulicach. Czym właściwie zajmuje się twój wujek? – zapytał Sargior. – Jest cieślą? – Po części tak, ale na życie zarabia konstruując rydwany. Jego dzieła są kupowane przez najznakomitszych jeźdźców i zdobywają nagrody w wyścigach. – Są aż tak dobre? – Sargior postanowił udawać zorientowanego w temacie. Oczywiście koła odporne na poślizg, naoliwione i konserwowane drewno nie rani skóry wierzchowca. Używa giętkiego drewna, które jest odporniejsze na stłuczki. Wydrążenie niektórych elementów dodaje im lekkości, przez co rydwan jest szybszy. Wszystkie te innowacje obmyślił i wprowadził w życie mój wujek. To jego hobby, które pozwala mu zarobić na chleb. Czasem tak pogrąża się w pracy, że zapomina o jedzeniu i piciu, dlatego co jakiś czas go odwiedzam. Często zaopatruję jego spiżarkę, by nie padł z głodu. Nie wiedziałem, że jesteś taki troskliwy, ironizował Sargior. Znasz mnie dopiero drugi dzień. Racja. Sargior pokiwał głową. Mniejsza z tym. Czas na ostatni punkt wycieczki. Arena. – A potem zna nachorka, Pamiętaj! – przypomniał Solin. – Pamiętam, pamiętam! – odparł Sargior. Arena okazała się okrągłym budynkiem, który przypominał miniaturowe koloseum. Do placu, na którym odbywały się walki, prowadziły dwie wąskie ścieżki biegnące pomiędzy trybunami, z których można było oglądać widowisko. – Cicho i głucho! – stwierdził Solin. Dziś chyba nie ma żadnych walk. Jak działa arena? Żywo zainteresował się Sargior. To proste. Idziesz do tej malutkiej strażnicy, powiedział Włóczyki, wskazując budyneczek znajdujący się obok areny. I deklarujesz, że chcesz walczyć. Wybierasz sobie przeciwnika, z którym chcesz się zmierzyć i określasz wysokość zakładu. Im silniejszy wojownik tym większe stawki. Potem odbywa się walka na gołe pięści i zwycięzca bierze całą wygraną. Gorgol ma tylko to, co dostaje od widzów za wstęp na arenę. Jaki znowu Gorgol? Aha, no tak, powiedział Solin i pacnął się w czoło. Nic ci o nim nie wspomniałem. Gorgol przybył tu podobno z dalekiego wschodu, z krain, gdzie siła fizyczna jest niezbędna do przeżycia, co zresztą widać po jego surowym wyglądzie. Z krainy, gdzie ludzie jedzą rękami z jednej miski, gdzie nie znają wychodków i gdzie w ogóle panują dzikie obyczaje. Gorgol pierdzi szpetniej niż stary behemot ze swojej ojczyzny przyniósł pomysł na założenie areny walki. W tych okolicach wcześniej nie znano tego typu rozrywki. Początkowo Gorgol walczył z każdym, kto miał na to ochotę. Zdobył dużą publikę dzięki swym umiejętnościom walki. Następnie znalazł młodych mężczyzn, którzy chcieli zostać jego uczniami. Początkowo walczyli w wykopanym w ziemi dole, potem w drewnianych stodołach, Chętnych do sprawdzenia swych umiejętności bez narażania życia przybywało. Tata mi opowiadał, że chcąc zaimponować mojej matce, wyzwał jednego z uczniów Gorgola do walki na arenie. Pokonał go, ale do dziś gorzej widzi na lewe oko. Mówi, że było warto, bo ponoć dzięki temu urodził się mój starszy brat. Ale mniejsza z tym, publika stawała się coraz liczniejsza, interes zaczął przynosić korzyści i tak powstała ta arena, w której można łatwo i zarobić srebrniaki i dostać po mordzie. A ten gorgol dalej walczy, czy już tylko szkoli pięściarzy? Ta maszyna jest stworzona do mordobicia i tylko to kocha robić. I jeszcze nikt go nie pokonał. Nikt? upewnił się Sergiusz. Nikt. Dzień chylił się ku końcowi, kiedy dwaj towarzysze zawitali w progach znachorki. Miała ona swoją chatę, jak każda szanująca się znachorka w zagajniku, znajdującym się kwadrans drogi od waren. Stara kobieta, od której śmierdziało krwią, czosnkiem i spalonymi włosami, wręczyła Solinowi flakonik z gęstą, jaskrawo-różową cieczą. Rozbieżny Zes sprawiał, że wyglądała, jakby jednym okiem obserwowała włóczy kija, a drugim Sargiora. Gdy Solin wręczył jej zapłatę, Kobieta bez słowa zamknęła za nimi spruchniałe drzwi swej pokrytej bluszczem i mchem sadyby. Już mieli ruszyć w stronę miasta, gdy w oknie pojawiła się brudna twarz kobiety. Jeden łyk dziś wieczorem. Jutro rano rozsmarować krople na żołędziu i wzdłuż wędzidełka, a po południu dopić to, co zostało. – Przejdzie za dwa dni. – Dziękuję. – rzucił włóczyki i ruszyli z powrotem do Waren. Kiedy oddalili się trochę od rozlatującej się chaty, zmieszany Solin zapytał – wiesz, o co jej chodziło? – Nie, ale się domyślam. Jednak dla pewności rozsmaruj maść po całym przyrodzeniu. Włóczyki pokiwał głową. – Nie boisz się tej kobiety? – indagował Sargior. – Wiem, jak wygląda, ale jest świetną znawczynią guseł i eliksirów. Czasami kłamie i naciąga, ale zna się na swej robocie jak mało kto. Poza tym to zna chorka, półwiedźma. Mieszka sama, poza miastem. Musi tak wyglądać. Inaczej co noc byłaby gwałcona przez błąkających się wieczorem hałaburdów. Sargior ze zrozumieniem pokiwał głową. — Ja pójdę już do domu — zmienił temat Solin. — Jutro po południu cię odszukam i zaprowadzę do mojego brata. Wtedy będziemy kwita. — Będziemy kwita — zgodził się Sargior. — A jak mnie znajdziesz? Prędzej czy później na ciebie wpadnę, uśmiechnął się chłopak. A tak poza tym, to mam do ciebie pytanie. Słucham? Czy czułeś się dziś śledzony? Co takiego? Czy nie miałeś wrażenia, że jesteś obserwowany? Powtórzył Włóczyki. Nie, chyba nie, jąkał się Sargior. Nie sądzę, a co? Nic, tak tylko mi się zdawało. Ale mniejsza z tym. Do zobaczenia jutro. Solin obrócił się na pięcie i zniknął w wąskiej uliczce, wijącej się między kamienicami. Sargior stał w chwilę w miejscu i zastanawiał się nad ostatnimi słowami chłopca. Czyżby coś zauważył? O co mu mogło chodzić? Poczuł się niepewnie. Wracając do oberży, co chwila spoglądał za siebie. Nic jednak nie wzbudziło jego podejrzeń. Mijał ludzi, którzy w żaden sposób nie starali się go śledzić, lub ukrywać swoją obecność, ani nawet podglądać z ukrycia. Po krótkim spacerze, Wrócił do karczmy. Zamówił kolację i usiadł na tym samym miejscu, który zajmował wczoraj. Znów obserwował, jak sala zapełnia się chudo pachołkami, robotnikami i rzeszą ludzi pracujących, którzy pragną opłukać piwem gardła wysuszone całodniowym wysiłkiem i pracą. Zauważył, że obok niego usiadł chudy parobek a naprzeciw niego barczysty robotnik. Ci sami co wczoraj. Sargior postanowił podsłuchać, o czym będą rozmawiali, ale w tym właśnie momencie wylądowała przed nim miska z pierogami polanymi tłuszczem i skwarkami oraz kufel marcowego. Sargior już zdążył zauważyć, że w Waren nie pija się prawie nic, co nie zawiera alkoholu. Sargior ochoczo wziął się do jedzenia, zapominając o swoim postanowieniu. Skupiał się tylko na akcencie i wyłapywał pojedyncze słowa, których nie rozumiał, a domyślał się z kontekstu. Intuicyjnie czuł, że ich znajomość może mu kiedyś się przydać. Po kolacji i piwie poczuł lekką senność, mimo że był dopiero wczesny wieczór. Szybko podjął decyzję, by położyć się dziś wcześniej, by jutro z samego rana udać się do wieży żilona. Poszedł do swojego alkierza, w pokoju odwiązał z pleców espadona i dokładnie mu się przyjrzał. Półtora ręczny miecz napawał go radością. Patrzył na niego jak na świąteczny prezent i cieszył się, że jest w jego posiadaniu. Espadon był symbolem jego męstwa i przypominał mu, że nosi tytuł maga bitewnego, który mile łechtał jego dumę. Następnie Sargior ściągnął ubranie i wtedy przypomniał sobie o Puginale, który także był częścią jego nowego uzbrojenia. Do łóżka położył się w samej bieliźnie. Pod poduszkę włożył sztylet, ponieważ ostatnie słowa Solina napełniły go głębokimi podejrzeniami. Przed zaśnięciem Sargior ułożył w myślach plan działania. Jutro czeka go wizyta w wieży. Doczyta książki, proponowanemu przez maga, gdyż na własnej skórze... Poznał, że zawarta w nich wiedza może mu się przydać, a nawet uratować życie. Po edukacji postara się o spotkanie z bratem Solina. Będzie to punkt zaczepienia. Musi nawiązać stosunki z zakonem magów ognia, by dowiedzieć się czegoś więcej o łzie a woche a na dzień dzisiejszy nic lepszego nie przychodziło mu do głowy. Po chwili przewracania się z boku na bok, zasnął. Rozdział piętnasty Wyspany Sargior siedział na brzegu łóżka i grzebał w sakwie. Był już ubrany, syty i gotowy do drogi. Poranne marcowe przyjemnie szumiało mu w głowie i dodawało odwagi. Dlatego Sargior postanowił skorzystać z kamienia teleportacyjnego zamiast iść piechotą. Wyciągnął kamień i trzymał go na otwartej dłoni. Zaczął powoli przybliżać wskazujący palec do fioletowej kropki. Starał się skupić na tym, co robi. Kontrolował każde napięcie mięśnia. Pomyślał, że już dwukrotnie udała mu się ta sztuczka, więc dlaczego teraz nie miałby tego powtórzyć? I powtórzył. Gdy dotknął kamienia, poczuł się lekko zamroczony. Potem zobaczył tylko oślepiający błysk. Przez sekundę poczuł się jak na najszybszej i najbardziej zwariowanej karuzeli świata nim zdążył się zorientować, co się z nim dzieje, był już w dolnej komnacie wieży. Widział w półmroku znajome łóżko, kufry, kominek oraz ożywieńca, który rozpalał ogień. Sargior poczuł, że robi mu się niedobrze. Pośpiesznie wyszedł z wieży, nie zwracając uwagi na zaskoczone spojrzenie szkieletora, Ledwo zdążył przekroczyć próg, zgiął się w pół i zaczął wymiotować, ochlapując nie tylko okoliczne paprotki, ale także swoje buty. Po kilku nieapetycznych chwilach wytarł ciągnące się nitki, które łączyły jego usta z trawą i wyprostował się. Splunął kwaśno-gorzką śliną, poprawił wiszący na jego plecach espadon i zaczął rozglądać się w poszukiwaniu liści, którymi mógłby wytrzeć buty. Po krótkich zabiegach higienicznych ponownie wszedł do wieży. Wiedział już, że teleportu można używać bezpiecznie, gdy się jest naczczo. Picie piwa jest niewskazane. Sargior bez lęku ominął ożywieńca i zaczął wspinać się po krętych schodach. Gdy znalazł się w komnacie, w której został przywołany przez żilona, zaczął się za nim rozglądać. Mak stał przed pulpitem. Sargiorowi wydawało się, że odkąd go opuścił dwa dni temu, czarny mak nie ruszył się od księgi nawet na minutę. – Witaj, Sargiorze. – rzekł niespodziewanie starzec, po czym powoli odwrócił się w stronę gościa. – Widzę, że dokonałem dobrego wyboru. Ściągając do tego ciała tak młodego ducha, jesteś bardzo elastyczny, otwarty i szybko adoptujesz się do nowych sytuacji. Cieszę się. – Skąd możesz wiedzieć, że się zaadoptowałem? – odparł butnie Sargior. – Wystarczy spojrzeć na ciebie, na twoją twarz, na ubiór. No i nie zapominajmy, że już nauczyłeś się korzystać z prostej magii teleportacyjnej. Mimo oschłego tonu Sargior poczuł, że słowa maga budzą w nim dumę nabierał coraz większej pewności siebie moje zadanie posunęło się do przodu sądzę że jeszcze dziś będę miał kontakt z którymś z członków zakonu nie musisz mi składać raportów ale jestem rad że traktujesz swoją misję poważnie żyłą Przeszedł się kilka kroków po komnacie, jakby chciał rozruszać stawy i kości. Cóż więc sprowadza cię do mnie? W zasadzie nic. Chcę tylko wiedzieć, czy na górze, w bibliotece wciąż leżą książki, które dla mnie naszykowałeś. Domyśliłem się, że prędzej czy później docenisz ich wartość. Żylą? Uśmiechnął się tak, jak potrafił uśmiechnąć się tylko doświadczony belfer z długoletnim stażem. Dlatego ich nie ruszałem. To dobrze, odparł Sargior. W takim razie idę na górę, mam nadzieję, że nie będzie ci przeszkadzała moja obecność. W żadnym wypadku, odparł mak. Sargior skinął głową. I wszedł na schody. W bibliotece, w porównaniu do niższych komnat, było przeraźliwie jasno. Sargior usiadł na krześle i przysunął do siebie bestiariusz kinoru. Cierpliwie, strona po stronie, zapoznawał się ze stworzeniami zamieszkującymi otaczającego świat. W pewnym momencie czytanie tak go pochłonęło, że stracił rachubę czasu. Bestie i ich charakterystyka oraz szczegółowy opis ciekawiły Sargiora do tego stopnia, że za jednym razem pochłonął całą książkę. Gdy zakończył czytanie, odchylił się na krześle i splatając dłonie, przeciągnął tak mocno, że strzeliły mu wszystkie knykcie. Dopiero teraz w pełni zdał sobie sprawę, jak niebezpieczne są tu lasy, pola, podziemia, morza i jeziora. I przeszył go dreszcz strachu na wspomnienie jego lekkomyślnej wędrówki na bagna i walki z wężem błotnym. Następnie sięgnął po magię w użyciu powszechnym. Ta lektura nie była tak interesująca jak bestiariusz, ale Sargior z uwagą czytał każdą stronę. Pomijał jedynie teksty teoretyczne, a skupiał się na praktycznych radach. Po kilku godzinach Sargior znał już różnicę pomiędzy zwojem a runą, zaklęciem rzuconym za pomocą różdżki oraz za pomocą znaków czynionych dłońmi. Znał także różnicę między różdżką bojową a ręczną. Dodatkowo nauczył się najpopularniejszych znaków umieszczanych na zwojach i runach, po których poznawano zawarte na papierze lub kamieniu zaklęcia. Zapoznał się także z naturą magii, oraz opanował z grubsza zawiłe zasady rządzące wykorzystaniem magii w życiu. Na koniec zostawił historię Kinoru. Oczy piekły go i co chwila je przecierał. Plecy zaczęły sztywnieć od ciągłego nachylania się nad kartami ksiąg. Bolały go pośladki, a do tego był głodny. Dlatego ostatni inkunabuł potraktował po macoszemu. Przeczytał jedynie ustęp o rządzącym kinorem królu. Z ciekawości przeczytał notkę o założycielu Waren oraz tylko przeleciał wzrokiem rozdziały dotyczące Benas. Sargior w nowym świecie. Nie umiał przyzwyczaić się do braku zegarków. Nigdy nie wiedział, która godzina. Fakt ten strasznie go irytował, był jednak bezsilny i jedyne, co mógł zrobić w celu lepszego orientowania się w porach dnia, było nauczenie się oceniania czasu po położeniu słońca na niebie. Sargior popatrzył przez jedno z ogromnych okien biblioteki i domyślił się, że jest już popołudnie. Spędził więc na czytaniu... Dobre sześć godzin. Więcej niż przez cały tydzień w jego wcześniejszym życiu. Zamknął opasłe to misko i udał się na dół. Szybko pokonał schody i znalazł się w dolnej komnacie wieży. Tym razem ożywieniec zrobił sobie przerwę i stał w kącie bez ruchu, wyglądając jak eksponat sali biologicznej. Gdy Sargior wyszedł z wieży, wiedział już, gdzie się skierować. Dwa dni temu opacznie udał się na wschód i trafił na moczary. Tym razem obrał dobrą, jak mu się zdawało drogę, która przez dość gęsty matecznik prowadziła wprost do bramy leśnej Waren. Sargior po przeczytaniu Bestiariusza stał się bardziej bojaźliwy, a co za tym idzie... Ostrożny. Uważnie obserwował las i nasłuchiwał jego odgłosów. Bał się natrafić na Archespora, który będąc na poły zwierzęciem, na poły rośliną, był bardzo trudny do zabicia bronią białą. A Sargior tylko taką dysponował. Tak więc szedł przez knieje, cały czas uważnie rozglądając się na boki i trzymając prawą rękę w pogotowiu, tak żeby można było szybko dobyć Espadona. Podczas wędrówki najbardziej dokuczliwe były pajęcze sieci, na które co chwila natrafiał twarzą. Po dłuższej chwili samotnego marszu Sargior zaczął wątpić w swój zmysł orientacji. Jął się zastanawiać, czy aby na pewno idzie w dobrym kierunku. Umysł podsunął mu myśl, która napełniła go uczuciem niepewności. A co, jeśli jednak pomylił kierunki i maszeruje w stronę zgoła przeciwną. Nie